Agaton Giller Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854 Odcinek 26 Część trzecia rozdział 3 Z daleka Smoleńsk ma poważniejszy charakter niż inne moskiewskie miasta. W Smoleńsku nie razi nowość pusta jeszcze, Wybielenie i nudna regularność moskiewskich miast, niestarte jeszcze ślady przeszłości, stare mury dotąd niezwalone napełniają go bardziej niż białe pałace z pretensjami do architektury i bardziej urozmaicają niż wielkie koszary, ogromne więzienia, długie szpitale nowszych miast. Przeszedłszy długie przedmieście, zbudowane z drewnianych domków i klatek, szliśmy dalej nad Dnieprem, mając po prawej stronie wysoki mur dawnej fortecy, porastającym mchem zielskiem z licznymi wyłomami, które czas i ludzie porobili i groźnymi jeszcze basztami. Za Dnieprem, na prawym jego brzegu, Stoi druga część miasta z kilku cerkwiami i monastyrami, a do niego prowadzi wygodny drewniany most, naprzeciw którego w starych murach Smoleńska stoi murowana wysoka brama ozdobiona kaplicą i cudownym obrazem Matki Bożej. Matka Boska, Smoleńska, słynie w Moskwie cudami, a szczególnie tem, iż w pamiętnej wojnie 1812 roku obraz ten był w obozie Kutuzowa noszony i jego opiece polecona obrona Moskwy. Gdym obok przechodził, widziałem kilkunastu pobożnych, bijących pokłony przed świętym obrazem. Ciągle brzegiem prowadzili mnie żołnierze Pod murami fortecy Na przedmieściu z tamtej strony położone Gdzie okropnie zmęczony Musiałem trzy godziny czekać na kapitana Dlatego, ażeby popatrzywszy mi w oczy Odesłał mnie do blisko dwie wiorsty odległego więzienia Jużem ledwo poruszał się znużenie zupełnie mnie ogarnęło Ciągnąc nogi po bruku ulic, dowlokłem się wreszcie do bramy więziennej, gdzie natychmiast opadły wrzeciące i wprowadzili mnie do izby karaulnej. Tutaj musiałem się poddać jak zwykle rewizji. Przetrząsali mi manatki, macali każdy szef, wszystko porozrzucali, pomieszali i zabrali mi kilka arkuszy białego papieru, i ołówek. Częste rewizje ogromnie mi dokuczyły. Przy każdej rewizji coś mi zabiorą. Dlatego też przed rewizją chowam, wtykam pomiędzy szwy, w szpary i pasy cielaka, pióro, ołówek, notatki, papier i tym podobne rzeczy. Między notatkami może by się niejedno znalazło, co by mi bardziej jeszcze przed nimi zaszkodzić mogło. Dlatego też niespokojnie i w obawie oczekuję końca każdej rewizji. Szczęśliwie przebyłem już kilkanaście, ale zanim dojdę na miejsce na znaczenia, kilkaset razy jeszcze rewidowanym będę. Czy więc zdołam? Przenieść zakazane płody mej myśli? W czasie rewizji, gdy trzech lub czterech żołnierzy rzuci się na cielak i wyciągają z niego koszule, chustki i różne drobiazgi, niepodobna jest uszczec się od kradzieży. I dlatego po każdej takiej rewizji jestem biedniejszy. Po każdej coś mi brakuje. Gdy przecząśnięto moje rzeczy... I obmacano naokoło, zaprowadzili do numeru, umyślnie dla mnie przygotowanego. Zamknęli, postawili warte pod drzwiami i nie pozwolili mi używać spaceru po dziedzińcu. Za szczególnym pozwoleniem przynieśli mi samowar za pożyczenie, którego zapłaciłem przez dozorcę właścicielom jego, dwom młodym szlachcicom moskiewskim, porządną sumkę kopiejek. Ci panowie, osadzeni za oszustwa i złodziejstwa, byli jednak szanowani przez dozorców i władze, Zabezpieczono im wszelkie wygody i okazywano jako pochodzącym z uprzywilejowanej klasy wszelkie możliwe względy. Prośbę ich o pozwolenie oddania mi wizyty nie odmówili. Przybyli obaj w haftowanych czapeczkach, w lekkich paletotach, niosąc z sobą fajki i tytoń Żukowa. Powitali i zarekomendowali się bardzo grzecznie, a siadłszy rozpoczęli żywą rozmowę. Chociaż mi opowiadali o kolegach, którzy przede mną idąc z Warszawy do Erenburga lub Syberii przebywali w tym numerze, rozmowa ich jednak wcale mnie nie zajmowała. Tu przypis autora. W więzieniu smoleńskim w roku 1848 umarł młody i pięknego charakteru człowiek Łosiewicz osadzony w Cytadeli Warszawskiej wspólnie z Antonim Rudzkim i Henrykiem Monikowskim, za podejrzenie, iż należał do zmowy studentów warszawskich na życie tyrana Paszkiewicza w roku 1846, która to zmowa niczem innym nie była, tylko pustem gadaniem, jakie nawet w zamiar nie przeszło, osadzony został w soldaty. W drodze do Syberii uciekł, lecz zaraz złapany i okropnie kijami, kolbami i nogami żołnierzy zbity, przywieziony został do Smoleńska, gdzie z ran i pobojów wyzionął męczeńskiego ducha. W tym samym czasie przechodził przez Smoleńsk do Kaługi stary siedemdziesięcioletni obywatel z Litwy, którego nazwiska nie pamiętam. W roku 1848 w całej Polsce odebrano broń mieszkańcom nawet Kosy. Starzec, o którym mowa, zamiłowany w myśliwstwie, bez polowania obejść się nie mógł, z żalem oddawał moskalom broń swoją prócz jednej Fuzyjki, z którą czasami dla rozrywki w dzikie ostępy uchodził polować, nie myśląc, żeby ta mała szczelbina miała na jego siwe włosy sprowadzić prześladowanie. Gdy ktoś mu niechętny zadenuncjował, że starzec ma broń, wpadli Moskale. Strzelbę zabrali. Majątek zakwestrowali, a starego myśliwego wysłali na wygnanie do kaługi, obiecując mu tam swobodne polowanie. Już sześć lat starzec ten jest na wygnaniu. Koniec przypisu Puste głowy i puste serca, formy wyższego świata, duma dwarjańska i lekkie pojęcie godności człowieka którą złodziejstwem splamili, oddalały mnie od nich i były powodem, iż nie mogliśmy rozmówić się z otwartą ufnością, ciekawą szczerością. Na wezwanie dozorcy, że już czas zakończyć wizytę, pożegnali mnie według form wielkiego świata i zostawili mnie na szczęście samego. Inni aresztanci, ciekawi poznać przybysza, dla którego zmieniono zwykły porządek i z taką ostrożnością postępowano, przechodzili ciągle pod oknami, spodziewając się, iż im pokaże się przez kraty. W tym oknie, w kilka tygodni po moim pobycie w Smoleńsku, opowiadano mi potem, że artysta skrzypek Adolf Jabłkowski a towarzysz mojego więzienia w Cytadeli, skazany do wojska w Tomsku, zgromadzonym pod oknami aresztantom, rzucał miedziane pieniądze i bawił się ich chciwością, podziwieniem i wdzięcznością. Taka rozrzutność w niewolniku zadziwiła mnie z początku, ale później wytłumaczyłem ją ekscentrycznością, którą mój kolega posiada, jak wszyscy artyści, Niósł on z sobą skrzypce do Syberii, a gdy mu ręce odkrępowali z łańcuchów, brał za smyczek i wydobywał śliczne tony, które przypominały szczęśliwą przeszłość. Smoleńska gubernia ma przestrzeń 1,019 mili kwadratowych, a więc dwa prawie królestwa holenderskie pomieścić, by się w niej mogły. Należy do lepiej zaludnionych prowincji moskiewskich. Ludność jej bowiem wynosi milion sto siedemdziesiąt na mile kwadratową, więc przypada jeden przecinek sto czterdzieści osiem ludzi. Pod względem produkcji i zamożności mieszkańców należy smoleńskie do biedniejszych prowincji carstwa. Grunta są w ogóle piaszczyste i łowate, dlatego też rolnictwo nie wystarcza na zaspokojenie dobrego bytu mieszkańców. Zdarzają się jednak miejscowości urodzajne pokryte czarnoziemem. Strona północna guberni położona za pięć stóp szerokości geograficznej jest zimna i surowa południowej zaś części, jako więcej umiarkowanej, rosną w większej obfitości drzewa owocowe i lepiej się udają zasiewy. Prócz tego północna część guberni, jak i granicząca z nią część twerskiej guberni, pokryta jest łańcuchem pagórków zwanych ałumskimi Górami które wznosząc się najwyżej koło Wałdaju nazywane są także Wałdajskimi górami. Kraj ten wyniesiony jest najwyższym punktem na ogromnej przestrzeni równin i stepów między Kaspijskiem, Bałtyckiem i Czarnym Morzem i zarazem jest dziełem wód, z którego rzeki spływają do trzech mórz. Rzeki biorące w tej przestrzeni początek należą do największych w Europie. Dwie z nich, jak Dniepr i Dźwina, stanowią naturalne granice Polski. Trzecia, Wołga, najdłuższa z europejskich rzek, jest główną żyłą moskiewskiej ziemi. Znaczne więc podniesienie północnej Smoleńszczyzny i grunt mokry przyczynia się do surowości klimatu i do lichych urodzajów. Smoleńska gubernia dzieli się na dwanaście powiatów, których stolicami są miasta Smoleńsk, Krasne, Rosław, Jelnia, Juchnow, Wiazma, Grzack, Syczewka, Biała, pożecze, Duchowszczyzna, Dorochobusz. Z tych miast Smoleńsk jest stolicą guberni, a najzacniejszym pod względem handlu, zamożności i budynków jest Wiazma. Smoleńsk należy do najstarożytniejszych miast północy. Stolica niegdyś Krywiczanów zajmujących obszerne dzisiejszej Smoleńszczyzny Przestrzenie znajomy już jest w IX wieku. Później był stolicą niepodległego państwa, na którym siedzieli rurykowscy książęta, a między nimi był jakiś czas smoleńskim księciem głośny w dziejach księstw ruskich Włodzimierz Monomach. Niepodległości Smoleńszczyzny zadał stanowczy cios Witold Wielki. Niespokojne to były książęta, a było ich kilku w Smoleńszczyźnie. Kłócili się i bili między sobą i mieszali się w sprawy Litwy, łącząc się i wspomagając Świdrygiełę i innych wichrzycieli litewskich. Witold więc postanowił zniszczyć i zabrać szkodzące mu gniazdo buntów i zamykające dalekiej polityce jego dążność i widoki na wschód. Roku 1395 Witold, korzystając z niezgód domowych w Smoleńsku, stanął z znacznymi wojskami pod jego murami. Strwożeni i kłótliwi książęta przybyli złożyć Witoldowi hołdy swoje. Witold przyjął ich wspaniale i wysłał do wilna, a sam ogłosił się władcą i księciem smoleńskim. Ze Smoleńska uderzył na księstwo rjazańskie, gdzie przebywał u Olega, teścia swego, najstarszy ze smoleńskich książąt Jerzy. W następnym roku przybył do Smoleńska wielki książę moskiewski, którego Witold przyjął z przepychem, wspaniałością i hojnością, jaką zwykł rozwijać na zjazdach z monarchami, na konferencjach i w tym podobnych razach. Wielki Książę moskiewski potwierdził zabór smolejszczyzny i umówił się z Witoldem o nowe granice państwa. Potędze Witolda, polityce popartej silną wolą i umiejętnymi środkami wszystko ulegało i Witold, zależny od Polski, zrobił się najpotężniejszym panem w ówczesnej Europie. Granice jego państwa od północy dochodziły do Wołgi, gdzie rzew w twerskiej guberni. Południowa część pskowskiej guberni do niego należała, również większa część dzisiejszej guberni, kałuskiej, tulskiej, a prócz smoleńskiej orłowska i czernichowska gubernie były częścią Litwy, a więc i Polski. Smoleńsk próbował kilka razy odzyskać swoją niepodległość, lecz zawsze na próżno. Olek Riazański wspierając Jerzego napadł na Smoleńsk, lecz był pobity i zgromiony, a państwa jego własne w niebezpieczeństwie. Potem w zwycięstwie wielki książę moskiewski zjechał się z Witoldem w Kołomnie, gdzie Witold, bardziej zabezpieczywszy sobie wpływ na wielkiego księcia namówił go do wyprawy na Nowogród. Oleker Jazański usilnie i stale popierał sprawę pozbawionego państwa Jerzego. Skorzystał on z klęski Witolda nad Worską, wpadł do Smoleńszczyzny i 1401 roku zięcia swego osadził na smoleńskim tronie. Lecz niedługie było panowanie Jerzego. Roku 1403 Witold wyrugował z wojska Jerzego i Olega i oblegał Smoleńsk przez sześć tygodni. Lecz nie zdobywszy go, odstąpił. Wkrótce jednak potem, gdy Jerzy wyjechał do Moskwy, smoleńscy bojarowie i lud, zniechęceni tyraństwem despotyzmem Jerzego, poddali Smoleńsk, 1404 rok Witoldowi, który powtórnie go obległ. Takim sposobem Smoleńsk stracił swoją niepodległość i przeszedł pod panowanie Litwy i Polski. Późniejsze ekscesa ruchy i burzenia się smoleńszczan nie mają charakteru porządnych usiłowań do wyjarzmienia się. Dla niepoprawnego radia.pl czytała Katarzyna.